Uwodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła ósma. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Prezydent przyjął ślubowanie jedynie od dwojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilę relacja naszej reporterki. Szybko zakończymy konflikt w Iranie, ale może być też eskalacja, mówi w orędziu do Amerykanów Donald Trump. Jeszcze nigdy tak niewiele płaci tak wielu obcokrajowców. Na stacjach w Polsce minister energii uspokaja. Paliwa nie zabraknie. Sejm wybrał sześcioro. Prezydent przyjął ślubowanie tylko od dwóch osób. Chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których wybrano 13 marca. Wczoraj Karol Nawrocki zaprzysiągł dwoje. To Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek. Przenosimy się do Sejmu. Jest tam nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, powiedz jak to tłumaczono. Dzień dobry. Tłumaczył to szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Mówił m.in. o odpowiedzialności Karola Nawrockiego za to, co dzieje się od początku jego kadencji.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 Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski zaznacza, że prezydent powinien zaprzysiąć, zaprzysiąc wszystkich sędziów. Jak wyjaśnia uprawnienia prezydenta w zakresie odbierania przysięgi od sędziów Trybunału Konstytucyjnego są tak samo uregulowane jak marszałka seniora, który, który prowadzi pierwsze posiedzenie Sejmu i nie może zaprzysiąc, tl, zaprzysiąc tylko tej części posłów, która jest związana z jego obozem politycznym. Wolne żarty. Jak pan prezydent nie zaprzysięgnie prawidłowo powołanych e, sędziów, to popełnia przestępstwo konstytucyjne i prezydent, jeżeli nie teraz, bo jest objęty immunitetem formalnym, to w przyszłości może z tego tytułu ponieść odpowiedzialność. Dwoje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem, poinformowało, że nie wybiera się dzisiaj do pracy w Trybunale, a ci, którzy nie otrzymali zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego, ponownie napisali listy do, do prezydenta aby Karol Nawrocki wskazał termin ceremonii. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. Misja wojskowa w Iranie zakończy się niedługo, powiedział w telewizyjnym orędziu do Amerykanów Donald Trump. Nie wskazał jednak żadnego konkretnego terminu, a zasugerował nawet możliwość eskalacji wojny. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. W telewizyjnym orędziu Donald Trump przekonywał, że musiał zaatakować Iran, by zapobiec użyciu przez Teheran broni masowego rażenia. Chcieli broni jądrowej, chcieli broni masowego rażenia, byli na progu jej uzyskania. Trump chwalił się sukcesami amerykańskich sił zbrojnych w Iranie. W ostatnich czterech tygodniach nasze siły zbrojne osiągnęły szybkie i decydujące zwycięstwa na polu walki jakiego nikt wcześniej nigdy nie widział. Trump przekonywał, że cele amerykańskiej operacji są bliskie osiągnięcia, ale nie zapowiedział końca operacji. Wręcz przeciwnie, uprzedził o możliwej eskalacji. Uderzymy w nich ekstremalnie mocno w najbliższych dwóch, trzech tygodniach. Przeniesiemy ich do epoki kamiennej, gdzie jest ich miejsce. Trump przekonywał Amerykanów, że gdy tylko zakończy się operacja przeciwko Iranowi, ceny paliw w USA szybko spadną. Z Waszyngtonu, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie sprzyja turystyce w tym regionie świata, ale zaczyna sprzyjać turystyce paliwowej do Polski. Niemieccy kierowcy tankują na przygranicznych stacjach. Różnica w cenie to niemal 1 euro, dużo także z niemieckiej perspektywy. W przygranicznym Lubieszynie jest Aneta Łuczkowska. Dzień tam czy dwa przed tą obniżką to pewnie ich nie było tak dużo, nie? No a teraz widać, od samego rana. Straszna kolejka, prawda? Prawda, sami Niemcy. Myśli pan, że to przez święta, czy przez to, że jest taniej po jest prostu? Jest taniej. Dowiedzieli się, wykupią nam wszystko. Powinny być ograniczenia, nie powinni kupować. Przecież jak my mamy, to nasz rząd dopłaca do tego, a nie ich rząd. No bardzo dziwnie, bo jak przyjechałem dzisiaj rano, to wszystkie dystrybutory były zajęte. Problem cen w Niemczech paliw jest bardzo duży, bo... Prawie euro różnicy. Między ceną polską a niemiecką jest euro różnicy. Minister Energii Miłosz Motyka uspokaja, że paliwa nie zabraknie, a rząd monitoruje zjawisko turystyki paliwowej w pobliżu granicy. Mamy przeanalizowane mechanizmy, jak możemy zainterweniować w przypadku zaistnienia tego problemu, który może dotyczyć braku paliwa przy niektórych powiatach, przy niektórych stacjach. Dzisiaj takiego zagrożenia, szanowni państwo, nie ma. Są kolejki przy stacjach, niektórych przy granicy, natomiast one nie wpływają na to, by paliwa na tych stacjach brakło. Minister Energii dodał, że nie ma ryzyka przerwania łańcucha dostaw i rząd nie przewiduje ograniczeń w dostępie do paliwa na stacjach. Wczesna diagnoza i dobrze prowadzona terapia mogą sprawić, że osoby w spektrum odnajdą swoje miejsce w społeczeństwie. Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W Polsce dotyczy to nawet pół miliona osób. W praktyce oznacza to, że w każdej szkole, w każdej klasie są dzieci z potwierdzoną diagnozą, mówi terapeutka Linda Dąbrowska ze Stowarzyszenia Karuzela. Musimy być przygotowani na przyjmowanie dzieci, które tak naprawdę funkcjonują w bardzo różny sposób, w sposób czasami też nietypowy. Natomiast Natomiast nie chcę mówić tutaj na temat spektrum jako samych trudności. Po prostu my musimy przystosować się do tego, że jesteśmy społeczeństwem neuroróżnorodnym i że my też musimy się zmieniać. My jako specjaliści i my musimy być bardziej elastyczni. Symbolem solidarności z osobami w spektrum jest niebieski kolor. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl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 Droga po złoto jeszcze długa. W końcu gra się do czterech zwycięstw. Zdobywcy bramek dwie Helianko i po jednej Bizacki z Kerkanenem, a dla Gieksy Wronka i Bepiersz. Dziś mecze numer dwa o brąz o 18.00 zagłębie Sosnowiec Unia Oświęcim o 20.30 starcie GKS-ów w katowickiej satelicie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 rywalem projektu w półfinale będzie Sir Safety Perugia. O 18 warta zawiercie spróbuje odrobić straty sprzed tygodnia. W pierwszym ćwierćfinale w Civitanowie, podopieczni trenera Michała Winiarskiego przegrali z Lubę 0 do 3. A teraz obiecany przed godziną tenis i porażka Kamila Majchrzaka w drugiej rundzie w Marrakeszu. Majchrzak natomiast awansował w grze podwójnej, tworząc duet z Karolem Drzewieckim. Również Filip Pieczonka, grający tym razem z Marokańczykiem, weszli do czołowej ósemki. W drugiej rundzie w Charleston od Padła Magdalena Frech, za to o półfinał w Bogocie zagra Katarzyna Kawa i rywalką Węgierka Panna Udwardi. Wróćmy jeszcze do Ligi Mistrzów. Dziś rusza bezpośrednia walka o Final for Szczypiornistów. OTP Bank Bankpik Seget, Industria Kielce o 18.45. Dwie godziny później Sporting w Izbona podejmie Orlen Wisłę Płock. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Czwartek będzie pochmurny i deszczowy, na południowym wschodzie i południu kraju, na pozostałym obszarze raczej słonecznie, a termometry wczesnym popołudniem pokażą na ogół od 10 do 14 stopni. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Autopromocja. Czy umiemy jeszcze słuchać, czy już wyłącznie do siebie mówimy? Czy słuchanie to naturalna ludzka umiejętność, czy jednak można, a nawet trzeba zacząć się jej uczyć? Porozmawiajmy od 11 na antenie trójki. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Zapraszam. Anna Kowalczyk Autopromocja 64. Urodziny Trójki Kocha, lubi, szanuje Kocha Jest ósma dziewięć, tu trójka i audycja poranna Zapraszamy w składzie Karolina Gonet Józef Niewirowski, Krzysztof Sagan i Robert Grzędowski Teraz Jessie Ware i Ride A za chwilę rozmowa bez uników Czy to jazda bez uników, ale na pewno bez trzymanki? Jesse Ware w trójce i Ride. Ale teraz już czas na politykę. Jest ósma trzynaście. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Z nami w studiu jest Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych, były szef MONU. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, y Prezydent przyjął wczoraj ślubowanie od dwójki sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Magdaleny Będkowskiej i profesora Dariusza Szostka. Od czwórki nie przyjął, bo szef, jak, jak wyjaśnił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, w kadencji prezydenta od 6 sierpnia zwolniły się dwa wakaty i jego obowiązkiem było zaprzysiąc dwóch sędziów. No absurdalny argument. Świat się nie zaczął. Może tak minister Bogucki myśli, ale świat się nie zaczął wraz z początkiem kadencji prezydenta Nawrockiego. Więc y, to tłumaczenie jest ewidentnie działaniem w złej sprawie i takim brnięciem dalej w sytuację, która w państwie nie powinna być miejsca. To Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To Sejm decyduje, kto nimi jest. I prezydent ma swą rolę opisaną tym, że y, powinien doprowadzić do zakończenia formalności, tyle i nie ma tutaj władzy nad tym, kto zostaje sędzią, a kto nie zostaje sędzią. Więc mamy dalszy ciąg walki o poszerzanie kompetencji, niekonstytucyjne poszerzanie kompetencji prezydenta Nawrockiego. I gdyby to było Jedyny obszar, to można by się zastanawiać, że tu naprawdę o coś chodzi, ale nie, przecież mamy zablokowane nominacje ambasadorskie, mamy zablokowane nominacje oficerskie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Są problemy z sędziami, profesorami, więc to jest próba wywoływania kolejnej wojny i pan minister Bogucki jawi się jako taki rodzaj Obrońcy, który wszystko uzasadni i nie zastanawia się nawet nad jakimś poziomem tej argumentacji, czy nie rozważa, że ludzie jednak pamiętają, co było i co jest w przepisach. A to, że prezydent zaprzysiął akurat tych sędziów, którzy zostali zgłoszeni przez Polskę 2050 i PSL, to jest próba rozbijania koalicji? Koalicja tutaj jest mocna, trwała w tej sprawie. Nie wiem, jakie tutaj były motywacje prezydenta. Być może takie, to tym gorzej świadczy o ale co dalej? Bo e, teraz mamy taką sytuację, że dwójka e, sędziów, od których prezydent przyjął ślubowanie niezwłocznie ma się stawić w, w trybunale, czyli albo dzisiaj, albo tuż po świętach. E, a w sprawie tej czwórki, która nie mogła złożyć ślubowania, e, minister Bogucki powiedział, że prezydent e, wyjaśnia. E, I jak długo będzie trwało to wyjaśnianie? Czy jest jakiś deadline, który stawia sobie koalicja, żeby e, zastosować scenariusz B, czyli żeby oni mogli złożyć ślubowanie, nie wiem, przed marszałkiem, przed notariuszem? Różne przepisy w państwie zostały przyjęte w duchu takim, że organy państwa ze sobą współpracują i nie domniemują swoich kompetencji, tylko po prostu te kompetencje mają. Więc to jest sytuacja groźna, nowa i na pewno państwo polskie musi sobie z tym poradzić. Ja nie chcę tutaj mówić o scenariuszach, one na pewno są i na pewno będą realizowane. Natomiast y, mamy do czynienia z niedopuszczalnym zawłaszczaniem kompetencji, do których prezydent nie ma mandatu, więc y, ja nie chcę przez media toczyć jakiejś dyskusji, to jest sprawa wybranych y, sędziów legalnie, to jest sprawa Sejmu, który tego dokonał, więc na pewno państwo musi się obronić przed antypaństwowym działaniem. Ale minister Bogucki wczoraj trochę pogroził palcem, powiedział, że takie stosowanie alternatywnego scenariusza, czyli obchodzenie uprawnień prezydenta jest niezgodne z prawem, antydemokratyczne i ma złamać wolę narodu, który wybrał Karola Nawrockiego na prezydenta i powiedział, że złożenie ślubowania wbrew prawu będzie odmową złożenia ślubowania, co jest równoznaczne ze zrzeganie Życzeniem się stanowiska sędziego. Czy pan sobie wyobraża taką sytuację, że ta czwórka złoży ślubowanie przed marszałkiem, przed notariuszem, albo przed parlamentem, i yy, pan Szięczkowski, prezes Trybunału, powie: Nie wpuszczę was do gmachu, bo wy nie jesteście sędziami? Naród wybrał. Sejm, tak samo jak wybrał prezydenta, i Sejm ma swoje kompetencje, i prezydent ma swoje kompetencje. To Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i to zrobił. Jeżeli ktoś uniemożliwia normalne funkcjonowanie legalnie wybranym sędziom i Trybunałowi, to on się musi liczyć z odpowiedzialnością, a nie, jak to robi minister Bogucki, straszyć innych, zwłaszcza straszyć sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To nie przystoi. Uważam, że mamy do czynienia z bardzo groźnym momentem w, w państwie, w którym na kolejnych polach mamy do czynienia z prezydenturą destrukcji wobec większości rządowej. W Polsce największą władzę co do rządzenia państwem ma rząd, który wynika z większości parlamentarnej. Prezydent ma swoje kompetencje, nikt im nie chce uchybiać. Natomiast, tak jak powiedziałem, mamy rekordową liczbę zawetowanych ustaw. Mamy blokowanie w sprawach całkowicie niepolitycznych, tak jak y, blokowanie nominacji funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na pierwszy stopień oficerski. Więc y, nie chcę tu dolewać oliwy do ognia, ale państwo musi sobie z tym poradzić, bo y, to jest... Y, Podstawa normalnego funkcjonowania, pozycji Polski. Mamy świat rozwiany kompletnie i wszyscy widzą, co się w Polsce dzieje, że mamy prezydenta, który postanowił pójść na wojnę z rządem. Pan już nawiązał do tego, że prezydent Karol Nawrocki ciągle nie podpisał nominacji na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podpisał kilkadziesiąt nominacji w SKW służbie kontrwywiadu wojskowego. Czy pan wie, jakie będą dalsze losy tych wniosków z ABW, bo tam też było takie zapewnienie, że prezydent ciągle analizuje. Co prezydent analizuje? Nie wiem. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że analiza nie może trwać wiecznie, a to już jest bardzo dużo. Te wnioski trafiły dwa miesiące temu, ponad dwa miesiące temu do Kancelarii Prezydenta. Nie ma żadnego śladu że prezydent ma jakieś wątpliwości, oczekuje jakichś wyjaśnień, żadne pisma nie trafiły. Więc ja uważam, że po prostu w taki polityczny sposób działa, przytrzymuje. ze, ze SKW podpisał, z ABW nie podpisał. Ale I... ma pan jakieś sygnały, że podpisze prezydent te wnioski, czy nie? Po spotkaniu z prezydentem w połowie stycznia, gdzie byliśmy sobie i szefami służb, wydawało mi się, że prezydent podpisze, że przyjmuje tę argumentację, że to są sprawy, które trzeba wyłączyć ze sporu politycznego. Można się o inne rzeczy spierać, można nie dawać odznaczeń, jeśli prezydent ma wątpliwości. Natomiast, cóż winni są kandydaci na pierwszej stopni oficerskiej? To prowadzi do paraliżu służby, bo kolejni kandydaci przechodzą kursy, w którymś momencie trzeba będzie te kursy wstrzymać. No, to, to nie jest tylko taka polityczna burza w szklance wody. To jest poważna sprawa, chodzi o bezpieczeństwo państwa. Ja się obawiam, mówimy o tym parę razy publicznie, ale widać to nie trafia, że zahamuje to rekrutację do ABW. No bo kto będzie chciał przychodzić do służby, narażać życie, zdrowie, to jest bardzo ciężka, ryzykowna służba w sytuacji, gdy nie ma pewności, że będzie nominowany gdy spełnia wszystkie kryteria, gdy przyszedł wszelkie kursy i chce mieć przed sobą kilkadziesiąt lat kariery. Więc to są poważne rzeczy i nie rozumiem tego, dlaczego prezydent tych aspektów, tej sprawy nie widzi. Ale co się takiego stało, że prezydent postanowił pójść na taką totalną y, wojnę z rządem? Bo przypominam sobie, to zdaje się to był wrzesień, kiedy y, by, był ten atak dronów rosyjskich na y, Polskę i y, wtedy... Wydawało się, że te dwa ośrodki władzy są w stanie się ze sobą porozumieć. Tak to wyglądało. Byłem po szóstej rano razem z premierem Donaldem Tuskiem u prezydenta właśnie tego ranka po, po nocy, kiedy jeszcze ataki trwały i y, miałem wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś nową epoką, tak? bo te pierwsze tygodnie, to był nieco więcej niż miesiąc prezydentury, y, były takim znakiem zapytania, jak to właściwie będzie. Wtedy była współpraca, rozmowa. Ale bardzo szybko to wszystko prysnęło, bo zaczął się konflikt wokół rakiety, która spadła w wyrykach tak? i uczestniczyli ludzie prezydenta w różnych naradach, otrzymywali materiały, natomiast sformułowano oskarżenie, że coś tutaj zostało ukryte przed prezydentem. Ja myślę, że to po prostu Jarosław Kaczyński przestraszył się tego, że prezydent Nawrocki może jakąś własną politykę prowadzić, ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która była po tym incydencie dronowym, no ona pokazała, że można, może prezydent z premierem, prezydent z rządem y, normalnie rozmawiać o Polsce. Tak? I widział to Jarosław Kaczyński. I, i przedstawił wajchę prezydentowi? Y, sądzę, że skłonił y, gorące głowy w otoczeniu y, prezydenta. Poznaliśmy ich przez najbliższe miesiące tych kilku polityków, którzy właściwie są zwolennikami bijatyki politycznej ciągłem. No nie było takiego prezydenta do tej pory, żeby, nie wiem, szef kancelarii jego był jakimś czołowym harcownikiem politycznym, który atakuje, występuje byli różni szefowie Kancelarii Prezydenta, ale byli to poważni urzędnicy państwowi mający świadomość taką, że po pierwsze prezydent jest najważniejszy w tym całym układzie, po drugie nie jest rolą urzędnika prezydenta takie proste harcownictwo polityczne. W tym momencie to, to widać gołym okiem i to jest takie dolewanie oliwy do ognia. Znaczy jak ktoś ma potrzebę ciągłego funkcjonowania w mediach, to powinien w innym miejscu funkcjonować, powinien być politykiem w parlamencie i wtedy jest droga wolna tutaj. Ale to znaczy, że Zbigniew Bogucki kreuje politykę prezydenta? Prezydent jest marionetką w rękach nie, Boguckiego? Ja tego, tego nie twierdzę. Nie wiem, jaka tam jest relacja. Natomiast wydaje mi się, że była pewna praktyka utrwalona przez kolejnych prezydentów i pewien ład tutaj w tym wszystkim, to znaczy jest prezydent i cała reszta jego urzędników jemu służy, on jest na pierwszym planie. Trochę to się zaczęło zmieniać. No, momentami więcej się mówi o urzędnikach prezydenta niż o samym prezydencie. Proszę przyznać, myślę tutaj o panu Boguckim czy panu Cęckiewiczu. No, oni generują ogromną uwagę opinii publicznej, generują rozmaite komunikaty, atakują, obrażają i tak dalej. I to wszystko no, jakoś tam idzie na konto prezydenta. Więc ja nie chcę tutaj e, skrować sytuacji dobry car źli, bo, ja, bo to prezydent ma stuprocentowy wpływ na to, kto jest w jego otoczeniu. Natomiast wydaje mi się, że coraz bardziej e, to jest... E, Ogon Sytuacja. zaczyna machać psem, nie. jak kiedyś mówił Jarosław Kaczyński. Do spraw krajowych wrócimy w internetowej dogrywce. Jeszcze w części radiowej chcę pana zapytać, panie ministrze, czy pan odsapnął po orędziu prezydenta Donalda Trumpa, że mimo zapowiedzi wcześniejszych Trumpa w rozmowie z Reutersem nie padła zapowiedź, że Stany Zjednoczone rozważają wyjście z NATO albo, że prezydent zamierza wyprowadzić Stany Zjednoczone z NATO? Nie wiem, jak takie przecieki czy informacje są generowane, bo ich jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że nikt nie wie wcześniej z dziennikarzy, co będzie w orędziu prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc to są takie sygnały. Oczywiście przyjąłem z ulgą to, że tak się nie stało. Uważam, że NATO jest za ważną rzeczą też dla Stanów Zjednoczonych, żeby jakiekolwiek deklaracje składać w kontekście tego, co się dzieje w Iranie, Bliskiego Wschodu. NATO istnieje od 1949 roku. Jest wielką wartością, wielką zdobyczą Zachodu. I też ważne jest dla Stanów Zjednoczonych. Jedyny raz, kiedy artykuł 5 został użyty, to było po atakach w Nowym Jorku i w w gdzie sojusznicy obrony. stanęli w obok Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy potem Afganistan i inne działania. Więc wydaje mi się, że tutaj... No ale Trump mówi, że w Afganistanie sojusznicy byli z tyłu. Ale... Ja bym się tak bardzo nie przywiązywał do... Oczywiście żyjemy w takiej cywilizacji medialnej, w której tyle się mówi na świecie każdego dnia, że yy, bardzo łatwo się potem odnosi. Można znaleźć wypowiedzi na dowolne tematy różnych polityków. Ja bym yy, trzymał się mocno faktów. Fakty są takie, zbliża się szczyt na to w Ankarze i powinniśmy, powinni europejscy sojusznicy także się skupić na tym, czy wydają tyle, ile się zobowiązali na obronę, tak? a nie gonić za wypowiedziami polityków. A Najważniejsze państwo mogą są gonić za, wy, za naszymi wypowiedziami i pana ministra już w, internetowe, w internetowej dogrywce na YouTubie. Państwa i moim gościem był Tomasz Simoniak, który z nami zostaje. Przechodzimy do internetu i będziemy rozmawiać dalej o Trybunale.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 Let's go! Kupuj w Mediamarkt i tankuj taniej na stacjach BP Teraz za każde wydane 1000 zł w maj Mediamarkt Dostajesz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP Kupuj w Mediamarkt i tankuj do pełna Rok 2026 to kolejny etap rozwoju polskiej energetyki W której atom jest kluczowy Polski program jądrowy, pierwsza elektrownia jądrowa Strategiczne inwestycje to realny rozwój gospodarczy o faktach i mitach, kwestiach bezpieczeństwa, szansie dla rodzimych firm czy lokalnych społeczności. W cyklu Rozmowy o energetyce. Kierunek Atom. Słuchaj na polskieradio.pl Partnerem podcastów są Polskie Elektrownie Jądrowe w ramach kampanii Świadomie o Atomie.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 na Wielkanoc wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Jakobs, kilogram. Cena regularna 89,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. A masło łaciate 83%, 200 gramów. Cena regularna 5,99. Teraz w promocji 3 kostki plus 3 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi, wybieram jakość, uwielbiam super ceny you <laughs>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 Żegnamy reklamy Tu program Trzeci Polskiego Radia Jest ósma 30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna kowalik Brankat. Jest to oskarżenia dla pięciu osób podejrzanych w sprawie podpaleń na zlecenie Rosji Marketu Obi, Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie oraz sklepu IKEA w Wilnie. Zakończył się jeden z ważniejszych wątków śledztwa w sprawie głośnych podpaleń. Głównym celem postępowania było ustalenie sprawców podłożenia ognia pod centrum na Marywilskiej. Pożarł przypomnę, wybuchu w nocy w maju dwa lata temu. W ciągu kilku godzin spłonęło blisko półtora tysiąca stoisk. Uzasadnienie powołania tylko dwojga sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego jest absurdalne. Tak mówił w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wczoraj szef kancelarii prezydenta tłumaczył, że w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego powstały dwa wakaty. Świat się nie zaczął wraz z początkiem kadencji prezydenta Nawrockiego. To tłumaczenie jest ewidentnie działaniem w złej sprawie i takim brnięciem dalej w sytuacji, która w państwie nie powinna być miejsca. To Sejm wybiera Sejm. Trybunał Konstytucyjnego. Prezydent ma swą rolę opisaną tym, że powinien doprowadzić do zakończenia formalności. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Państwa Zatoki Perskie rozważają budowę nowych rurociągów, które pozwolą ominąć cieśninę Ormus, podaje Financial Times. Mogą okazać się jedynym sposobem na zakłócenia w cieśninie, lecz jak podkreśla gazeta, projekty te byłyby kosztowne i złożone politycznie, a ich realizacja zajęłaby lata. Iran zablokował Ormus miesiąc temu, zaraz po atakach amerykańsko-izraelskich. Eksperci przestrzegają, że zakłócenia w przepływie ropy i gazu mogą przyczynić się do globalnego kryzysu energetycznego pełny serwis trójki o 9:00 Dziś wielki czwartek, czwartek pochmurny i deszczowy na południowym wschodzie i południu kraju. Na pozostałym obszarze powinno być raczej słonecznie, a termometry wczesnym popołudniem pokażą na ogół od 10 do 14 stopni. To co? Mniejsza gra? 22 i 7 trójek w sprawie zgłoszeń. Czekamy na Państwa. Gdybym nie wierzył, to bym się bał, że znikniesz mi jak w nerwowym śnie. I zacznę marnieć byle ja, byle gdzie, jak rozbitek wśród wrogich skał. Lecz ja ufam Ci. Idzie lepsze. Jedenaste miejsce ostatniego notowania pierwszej trójki jutro. W Wielki Piątek pierwszej trójki nie będzie. Wieczorem na porę wyciszenia zaprosi Mateusz Tomaszuk. Ale można głosować na naszej stronie internetowej. Pójdzie na konto kolejnego tygodnia i tych głosów będzie więcej, więc wyniki mogą być ciekawe. Czy pan Wojciech z Lubartowa głosuje na pierwszą trójkę? Halo, halo, panie Wojciechu, dzień dobry. Tak, głosuję. Głosuję pana. Na co pan głosował ostatnio na przykład? Nie, ostatnio nie. Kiedyś głosowałem. A no tak właśnie, to proszę zagłosować w tym tygodniu, w najbliższych dniach i zobaczymy, czy pana głosy wpłyną na wyniki pierwszej trójki. Tylko proszę powiedzieć, na co pan będzie głosował na przykład. Nie wiem, nie wiem. Się pan nie. Trzeba wejść, tak? zastanowić się, tam można odsłuchać fragmentów i wtedy pan Wojciech wybierze. Dobrze, to tak się umawiamy, a na drugim stanowisku w mniejszej grze będzie dziś pan Jacek z pod Warszawy. Dzień dobry panie Jacku. Witam, dzień dobry. Ale spod Warszawy to znaczy z Radomia, Białego Stoku, czy gdzieś bliżej? Bliżej. bliżej Odważany tak zwany, e, akurat teraz jestem w ząbkach, ale wyjazd był z Wołomina. Aha, no to rzeczywiście niedaleko. To proszę wyjrzeć przez okno. Ja macham do pana teraz przez okno. Ok A nie, to okno jest akurat w drugą stronę. To pan mnie nie zobaczy, panie Jacku. Musi pan się e, uzbroić w słuch w takim razie na najbliższe minuty. Za trzy minuty mniejsza gra.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 something new to get me more faded waking up falling down straight on the pavement listening for the sound a greater vibration Fighting for Za 19 minut dziewiąta. Mniejsza gra. Na stanowisku numer 1 pan Wojciech z Lubartowa. Człowiek skupujący grunty pod farmy fotowoltaicznej magazyny energii na co dzień. Także fan muzyki rockowej i motocykli. Panie Wojciechu, ale pan te grunty skupuje za swoje czy, czy za inne firmy w firmie, która A... yy, skupuje. Czyli karta firmowa w trasie tak do, do klientów. Tak A na stanowisku numer dwa, pan Jacek, spod Warszawy, jak ustaliliśmy, naukowiec, sportowiec, amator. Dobrze mówię, panie Jacku, sportowiec, amator, czy tylko pan ogląda? Amator, można tak powiedzieć. Oglądam również też. Oglądający i uprawiający na jej zdrowie jak tylko można. Pan Jacek na stanowisku numer dwa, więc zaczynamy od pana Wojciecha. Panie Wojciechu, jest jednym z ostatnich pierwotnych lasów Europy. To ostoja żubra, kompleks leśny na pograniczu Polski i Białorusi wpisany na listę UNESCO. Mowa o... Puszczy Białowieckiej. Dokładnie. No pan jest z Lubartowa, to pan wiedział, o, o, mogłem zamienić te pytania. No dobrze, Jeden do zera dla pana Wojciecha, teraz pan Jacek. Panie Jacku, w nocy wystartował program y, Artemis. Czworo astronautów leci w stronę Księżyca. A kto śpiewał przebój, którego fragmentu za chwilkę posłuchamy? To charakterystyczny wokal. O właśnie, teraz proszę słuchać. Fly me to the moon, let me play. Fly Me To The Moon i niepowtarzalny wokal. Któryś to artysta, panie, e, panie Jacku? Dobra, tak ciężkie czasy dla mnie. E, trudne pytanie, ale strzelam. Chodzi o Armstronga, ale imienia to nie powiem. Nie, nie, to Frank Sinatra. Tak. Armstrong też z Księżycem może się kojarzyć, chociaż akurat nie, nie ten. Frank Sinatra śpiewał Fly Me to the Moon. Jeden do 0 wciąż i wracamy do pana Wojciecha. Panie Wojciechu, dziś Dzień Książki dla Dzieci, w którym kraju rozgrywa się akcja książki Dzieci z Bulerby na autorstwa Astrid Lindgren. W Szwecji. w Szwecji. To jest dobra odpowiedź i to drugi punkt dla pana Wojciecha, ale jeszcze wrócimy do pana Jacka. Panie Jacku, e, szansa na punkt honorowy. Jak nazywa się autor książki Awantura o Basie? To także autor panny z mokrą głową, czy o dwóch takich, co ukradli księżyc? E, to chyba chodzi o Kornela Makuszyńskiego. Tak, to, to chodzi na pewno o Kornela Makuszyńskiego, co oznacza punkt dla pana Jacka. Pan Jacek dziś wicemistrzem, a zwycięża pan Wojciech. 2 do jednego po wyrównanym... Gratulacje dla pana Wojciecha. No właśnie, gratulacje Dziękuję przekazujemy. Bardzo. Panie Jacku, czy chce pan kogoś pozdrowić w ramach Nagrody Pocieszenia? W ramach Nagrody Pocieszenia jak najbardziej wszystkich trójkowiczów, a również żonę i dzieci. Pozdrawiamy i podłączamy się absolutnie i podpisujemy pod tymi słowami, a teraz pan Wojciech i pozdrawia i jeszcze zapowiada piosenkę. Panie Wojciechu. Chciałbym pozdrowić moją żonę Małgorzatę, czterech synów, Którzy niestety nie słuchają jeszcze trójki. I Wojciecha Mana, legendę trójki, może słucha. To Pozdrawiamy pana Wojciecha, pozdrawiamy małżonkę. Synów nie pozdrawiamy. Jak nie słuchają, to co będziemy pozdrawiać? prze -pr -pr -pr pana, no to. Proszę to zmienić. Bo będę odejmował punkty następnym razem w mniejszej grze. Panu Wojciechowi. Panie Wojciechu, czego słuchamy? Eee, utwór kultu, ręce do góry. Ja już mam w górze.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 do góry, ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry. Powóz, po wóz, siedział, ja na włościach okolicznych, sąsiadujących z zadkiem. Wypuścił sobie trzemkę, obudził go w rzask dziki. Gostnica leżał martwy, z wznosili okrzyki. Gościńcu przez wujów plądrowany, masz złoto oddać nie chciał, czakuli go w kajdany, Zabrali złoto powóz i konie w dal pojedli, tak stało się bo ja od noł po dobroci. Ręce do góry, daj całe złoto, które wiedzą, że sobą ręce do góry. Bez siły lub przemocą. Ręce do góry, daj całe złoto, które wiedzą, że sobą, ręce do góry, bez siły lub przemocą. Czas gości nieco pustoszał i tylko jeden wieśniak idąc twój znowu ujrzał, przestraszył się i schował, lecz jego też dopadli, zabrali grosze dwa i kijem karko kładli hey, ho! Wszedł panicz po naukę, do domu pobliskiego Wyprawili go rodzice, by w życiu doszedł do czegoś Wyszedł tak po gościńcu, dumając o przyszłości Do handli go z nieracka, czubili bez litości Ręce do góry, najcowe całe złoto, które wiedzą ze sobą Ręce do góry, bez siły lub przemocą, Ręce do góry, daj całe złoto, które wiedzą ze sobą Ręce do góry, bez siły lub przemocą. Przebiega wzdłuż ulica I tylko swoje dalej Ubrani doskonalej Czychają na ofiarę By złupić ją weszczelni Hej, ja ho! ho! Ho! Ho, ho, ho! Ho! Ho, Jak wraca, no i płaca Ty idziesz po należne, A swoje eleganccy Pokazują cię palcem Słyszysz, to nie przesada Tu z nami nie ma żartów Nasz ludzko ciebie przysłał Wyczyścić cię za rok. Ręce do góry dajcie, zło do góry Wierzę, że są mole. Let's do góry, leci silnik, szemączu. Lance do góry, daj całe swoje dobre wiedzę, że się wam polecę do góry. Lance do góry, leci silnik, szemączu. Lance do góry, daj całe swoje let's see że the wam polecę do góry. Lance do a to z 2007 roku z koncertu w ogródku Trójki Kult i ręce do góry. Wybór zwycięzcy mniejszej gry, pana Wojciecha. A państwo wspominają wczorajsze urodziny Trójki. A ja jestem pod wrażeniem wczorajszej audycji tej na żywo, te dwie godziny na żywo. No ale najpiękniejsze, co mnie urzekło, no to właśnie ta autopromocja. Jeżeli to było na żywo, no to dla mnie to mistrzostwo świata. Tylko zapamiętałem, że Robert Grzędowski przyczesał włoski, a resztę sobie chyba zagłuszyłem własnym śmiechem. Ale to było piękne, naprawdę urocze. A, żeby tu jeszcze było co przylizywać. Może ktoś nie słyszał. <śmiech> autopromocja. Ola... Tutera kultura, lśniące muzea, kultury, domy i artespa. Ola! piątek jest nasz, przez dwie godziny wspólnie bierzemy w ten słodki świat. Brzmienia latino, teatri, kino Wernik z dziewino, kaskadą leje się na blat Performance, wideo, plenery, bajery Rym gdzieś mi wcięło, więc zacznę tu jeszcze raz Ola, terra kultura, Tu lecą wióry w służbie kultury, ile się da Ola niesie na wiatr przez festiwale, wioski i bale u podnóż Tatr Robert Grzędowski zaczesał już włoski by poranek boski serwować każdego dnia a terra kultura co piątek nam hula bo terra to ziemia kultura to cały świat To była autopromocja. Uwaga kierowcy, poważny korek tworzy się na dwójce pod Warszawą w okolicach węzła Konotopa, szczegóły za chwilę w serwisie trójki. Za chwilę, czyli za 5 minut, a teraz Joe i End of Beginning.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 Kupuj w Mediamarkt i tankuj taniej na stacjach pipi. Teraz za każde wydane 1000 zł w MyMediamarkt dostajesz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BB. Kupuj w Mediamarkt i tankuj do pełna. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze? Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz senior.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego na produkty w akcji. Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl